Słuchacie, Słuchacie Wojewódzkiej, wojewódzkiej Bazy, bazy okrętów, okrętów Podwodnych. Wojewódzka baza Okrętów Dzisiaj będzie taki odcinek o laniu wody. Ale czy na pewno nie zainteresuje Was to co powiem? Lanie wody to nie mówienie od rzeczy. Chciałem powiedzieć o innym laniu wody. Chciałem powiedzieć o najdroższej wodzie jaką możemy kupić w sklepie. Jakby nie patrzeć to najdroższa woda Jaką możemy kupić w sklepie Jest to woda w mięsnym Tak Kilogram wędliny to około 30 zł A w tym mięsie Z którego zrobiona jest wędlina znajduje się właśnie bardzo dużo wody <grym> Właściwie w tej wodzie znajduje się trochę mięsa tak by należało powiedzieć. Pamiętam schab z czasów, kiedy byłem mały. Ten schab no, ma średnicę może ręki dorosłego człowieka tuż przy dłoni, jak się go wykrawa. A jak już kupujemy schab jako wędlinę, to ma on średnicę naszego uda. Kolega opowiadał, że jak robił wesele, to robili domowe wędliny i taki gulasz ze świniaczka, jak to na wsi. Ubili świniaka, przyszedł znajomy masaż, który robi bardzo dobre wędliny, żeby tego świniaka oprawić i jak to opowiadał kolega skroili mięso na gulasz wrzucili do takiego garnka 60 litrowego tego mięsa to mówił że było gdzieś ze ćwierć tego baniaka i ten kolega masaż rzeźnik czy jak go tam zwać wyciągnął z kieszeni buteleczkę z tajemniczą substancją i dodał około łyżki rozpuścił to w jakiejś ilości wody po czym dodał do tego mięsa kazał wymieszać i powiedział, że przyjdziemy później podlali to mięso wodą kolega mówi, że jak wrócili to to mięso już chciało wyjść z baniaka tyle go narosło a kolega powiedział, że normalnie to się daje 4 razy tyle tej substancji żeby mięsa było właśnie jak najwięcej, żeby wszyscy się najedli mówi się, że myśliwi to niedobrzy ludzie, bo oni zabijają zwierzynę i oni robią to dla przyjemności może i tak, ale większość z nich większość tych, z którymi ja rozmawiałem Robi to dla przyjemności zjedzenia smacznego, niewypędzonego mięsa, przygotowanego w dobry sposób domowy, z użyciem fajnych przypraw, z użyciem dobrych składników, po to, żeby właśnie uniknąć tego paskudnego wyrobu, jakim jest wędlina dostępna w sklepie. Niestety, to co kupujemy w sklepie Ciężko nazwać wędliną. Dużo jest domieszek soi. Przeczytajcie sobie skład tych produktów, które kupujecie, które są przez Was ulubione. Fakt, już nasze babcie używały saletry do tego, żeby mięsa zmiękczyć, ale ja pamiętam, że z kilograma mięsa wychodziło około 70-65 deka gotowej, smacznej wędliny W ten sposób, jeśli zrobicie sobie wędlinę w domu według starych receptur to w ten sposób otrzymacie mniej więcej tyle gotowego wyrobu Niestety jakość wędlin spadła wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i nieraz w parówkach i innych wyrobach jest nawet do 70% wody Jak to możliwe? No właśnie te substancje, które się dodaje, w których moczy się mięso Różne fosforany powodują to, że później mięso chłonie wodę jak gąbka Moczy się taką szyneczkę w siatce w specjalnym roztworze, później daje się do parnika i w wysokiej temperaturze ona puchnie jak piłka, jest 4, może 5 razy większa. Hmm. Oczywiście, żeby oszukać nasz zmysł i smak, dodaje się różnych substancji poprawiających kolor, poprawiających smak. Przecież taką wędlinę jak położymy sobie w domu, to ona ocieka wodą. Za 2-3 dni jest już śliska, bo po prostu wycieka z niej cały ten syf. Moim takim hasłem jest hasło nie cierpię chamstwa i parówek. Na czym są rzecz parówki? Parówki to już najgorszy wymysł przemysłu mięsnego. Robi się go z resztki pozostałej z produkcji innych produktów mięsnych. Tłuszcz skóry, rzeczy, których już nie da się przetworzyć na nic innego. Dodaje się do nich wypełniaczy kolagenu, który właściwie jest niby neutralny, ale jest to taki typowy wypełniacz. Na YouTube jest masa filmów, które możecie sobie znaleźć i na własne oczy obejrzeć, przekonać się jak produkuje się Właśnie takie pyszne wędliny Parówki Hamburgery Nie jedzcie tego Nie dość, że to nie jest dobre Nie dość, że to nie jest zdrowe To jeszcze nabijacie kabzę Wielkim masarniom i koncernom Też częstą opinią jest to, że w parówkach jest tektura czy też papier toaletowy nic podobnego wtedy parówki byłyby za drogie używa się czegoś jeszcze znacznie tańszego czyli po prostu odpadów jak chcecie zjeść dobrą wędlinę to po prostu kupcie sobie kawałek mięsa i ugotujcie sobie go czy też upieczcie w domu Porównajcie sobie jaka jest różnica Znam sporo osób, które jak już zrobią raz taką wydlinę, to nie chcą kupować i jeść tej ze sklepu Oczywiście ciężko byłoby zrobić np. kabanosy czy jakieś kiełbaski w domu Ale unikajmy szynek Pasztetów czy właśnie parówek bo to najgorsze świństwo jakie można zjeść i tam właśnie najwięcej znajduje się wody kolejnym takim sywskim wyrobem są gotowe porcje mięsa mielonego na tacce ja przyznam się szczerze, że nigdy ale to nigdy nie robią kotletów z takiego mięsa mielonego, gotowego. Jest w nim bardzo dużo tłuszczu i właściwie to jest mięso takie najgorsze, które już w jednym kawałku brzydko by się prezentowało i ciężko byłoby je sprzedać. Więc nie kupujcie tego paskudnego mięsa mielonego. Jak chcecie zjeść dobre mielone, to po prostu Kupcie sobie mięso i sami sobie je zmielcie Albo poproście, żeby Wam zmielono kawałek Przynajmniej wtedy mniej więcej wiemy Co to za mięso, bo widzieliśmy kawałek przed zmieleniem Ja najbardziej lubię Jeśli chodzi o mielone mięso polędwicową Albo też indyka Pierwsza indyka jest bardzo dobra Można stosować połączenie Na przykład tychże mięs Można też mieszać Mięsa z wieprzowiną Ale ja jakoś Za nią nie przepadam I staram się unikać Mięsa wieprzowego na talerzu Bo uważam je za Najmniej zdrowe, najmniej smaczne I najbardziej dla mnie podłe i tak, polałem wam trochę wody olaniu wody do wędlin. Teraz sobie pomyślcie co najbardziej lubicie jeść i postarajcie się poszukać składu tych miast czy wędlin. Bo warto wiedzieć co ląduje w naszych żołądkach. I w jaki sposób to wpływa na nasze zdrowie. Czasem lepiej czegoś nie zjeść, niż sobie zaszkodzić. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Chociaż wielu serów próbowałem To najlepszego smaku jeszcze nie poznałem A wszystkim tym, co szamają mięso Mówię, chodźcie tutaj i zajmijcie ten A wszystkim tym, co mięsa nie jadają Niech oni także z nimi się ruszają Z całej Polski już ryby są tu W filet minta i filet morszu Z całej Polski już ryby są tu Strąk filet minta i filet morszu Bo jeśli nie chcesz w tym domu Babilonu, Bądź bardziej wege, powróćmy do zajonu Osiągniemy równowagę, niezakłóconą wewnętrznym bałaganem. Bo jeśli nie chcesz w tym domu Babilonu, Bądź w i wege, powróćmy do zajonu. Bo dzięki temu osiągniemy równowagę, niezakłóconą wewnętrznym bałaganem. Lecz, lecz, leży, leży leż, mięso. Ej, proszę, Robert, powiedz, gdzie leży leż, serio? leży Ej, Robert, powiedz, gdzie leży serio? Le, leży, nie, leży mięso z jelenia Leży mięso z jelenia Leży mięso le, le, le, Bo jeśli nie chcesz w tym domu Babilonu, Bądź bardziej, do bardziej wege, powróćmy do Zajonu Bo dzięki temu osiągniemy równowagę Niezakłóconą wewnętrznym bałaganem Bo jeśli nie chcesz w tym domu Babilonu, Bądź bardziej wege, powróćmy do Zajonu Bo dzięki temu osiągniemy równowagę Niezakłóconą wewnętrznym bałaganem Biała kapuza Biała jadali i Marley i Clampton Oni wiedzieli, że to nie ma tam, to tamto Pisali do mnie prezydent z premierem Powiedz nam jak to jest ten ser? Ser jest przyczyną ogólnej radości. Ser jest początkiem wielu znajomości. W najdroższy sposób obniża podatki i likwiduje do susu składki. Bo jeśli nie chcesz w tym domu Babilonu, bądź bardziej wege, powróćmy do zajonu. Bo dzięki niemu osiągniemy równowagę, niezakłóconą wewnętrznym bałaganem. Bo jeśli nie chcesz w tym domu Babilonu, bądź bardziej wege, powróćmy do zajonu. Bo dzięki temu osiągniemy równowagę, niezakłóconą wewnętrznym bałaganem. Lecz leży, nie Ej, hej proszę Robert powiedz że leży serio, hej Robert powiedz, gdzie leży serio, trzeży zielony tu, trzeży leży zielony jał, trzeży leży zielony jał,